Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaje udręki, aż się to stanie. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie rozdwojonych w jednym domu. Troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu. Ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu. Matka przeciw córce, a córka przeciw matce. Teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej. Oto słowo pańskie. Bracia i siostry, spójrzmy najpierw na tajemnicze słowa Pana Jezusa, od których zaczyna się dzisiejsza Ewangelia. Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. Postawmy sobie proste pytanie. Czym jest ten ogień, którym Pan Jezus chce obdarzać nas wszystkich? Jedno jest pewne, że jest to ogień Boży, ogień dobry, Ogień odnawiający i przemieniający. Jednak czym konkretnie jest ten ogień? W krzewie ognistym, który płonął, ale się nie spalał, objawił się kiedyś Bóg Mojżeszowi. Właśnie wtedy zaczęło się przełomowe w dziejach ludu bożego wydarzenie wyzwolenia z niewoli egipskiej które zakończyło się wejściem do ziemi obiecanej. Płonący krzew pomógł Mojżeszowi zrozumieć, że Bóg jest święty i niepojęty. Zdejmij sandały, usłyszał wtedy Mojżesz, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Otóż ten święty i niepojęty Bóg Przemówił ze środka ognia słowami wsparcia i miłosierdzia. Już dosyć się napatrzyłem na udrękę mego ludu i nasłuchałem jego narzekań na niewolę. Wyrwie ten lud z rąk ciemiężców i zaprowadzę do ziemi żyznej i przestronnej. W krzaku ognistym objawił się Bóg jako przyjaciel, obrońca, i ojciec swojego ludu. Pan Bóg podjął wtedy inicjatywę wyzwolenia udręczonego ludu i dzieło swoje doprowadził do końca. Mamy zatem pierwszą odpowiedź na pytanie, co znaczą słowa Pana Jezusa, że przyszedł On rzucić ogień na ziemię. Podobnie jak Manna na pustyni zapowiadała dar Najświętszej Eucharystii, tak ognisty krzak, z którego sam Bóg przemawiał do Mojżesza, zapowiadał ów ogień miłości i miłosierdzia, którym Pan Jezus pragnie napełnić całą ziemię. W Nowym Testamencie ta symbolika dobrego ognia osiąga swoją pełnię. Kiedy pięćdziesiąt dni po zmartwychwstaniu Pana Jezusa, narodzący się Kościół, zstąpił Duch Święty, prawdę tego wydarzenia potwierdzały ogniste języki, które ukazały się nad każdym z apostołów. Zatem to sam Duch Święty jest tym boskim ogniem, który przynosi życie, obdarza i rozgrzewa Bożą miłością. To o tym ogniu, o Duchu Świętym mówi Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii. To tym ogniem, który jest osobową miłością Ojca i Syna, pragnie On napełnić całą ziemię. Zauważmy przepaść, która dzieli objawienie się Boga w krzaku ognistym oraz stąpienie Ducha Świętego na apostołów. Na pustyni synajskiej ogień Boży był na zewnątrz Mojżesza. Natomiast wniósł zesłania Ducha Świętego ogień Bożej miłości wypełnił samych apostołów. Na znak tego nad ich głowami pojawiły się języki ognia. Zatem Bóg chce być dla nas już nie tylko jak w czasach Mojżesza naszym obrońcą i wyzwolicielem. W czasach Nowego Testamentu Bóg chce nam dawać samego siebie. Jakże bardzo pragnę, żeby ten ogień już zapłonął. Te słowa wyrażają serdeczne pragnienie Pana Jezusa, żebyśmy wszyscy, każdy z nas, otworzyli się na ten święty ogień Bożej miłości, którym jest sam Duch Święty. A żeby płomień miłosierdzia rozszerzał się po całym świecie, mówił dopiero co Ojciec Święty Franciszek podczas Światowych Dni Młodzieży. A w Kościele od wieków modlimy się, przyjdź Duchu Święty i rozpal w nas ogień Twojej miłości. Jednak kiedy mówimy o miłości, unikajmy gładkich słówek. Pan Jezus nie ukrywał przed nami, że miłość bywa trudna i nieraz wymaga poświęcenia i ofiary. Zresztą, wsłuchajmy się uważnie w zaraz następne zdanie dzisiejszej Ewangelii. Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. Chrztem nazywa tu Pan Jezus swoją świętą mękę. Nazywa ją chrztem... Bo biczowany, przybity do krzyża, cierniem ukoronowany, był on cały zalany własną krwią. Kiedy synowie Zebedeusza, Jakub i Jan zabiegali o pierwsze miejsca w królestwie mesjańskim, pan Jezus zapytał ich: Czy możecie pić kielich, który ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym ja mam być ochrzczony? Ten straszliwie gorzki kielich wypił Pan Jezus do samego końca. Na krzyżu został ochrzczony we własnej krwi, gdyż, jak to napisał ewangelista Jan, umiłowawszy swoich, do końca ich umiłował. Bracia i siostry, wyjaśniliśmy sobie dopiero dwa pierwsze zdania dzisiejszej Ewangelii. Trzeba je mieć w pamięci, żeby właściwie zrozumieć te zaskakujące słowa Pana Jezusa, że nie przyszedł On dać ziemi pokój, ale rozłam. Przecież pokój jest podstawowym darem mesjańskim. Już w noc Bożego Narodzenia aniołowie śpiewali chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom Bożego upodobania. Na górze błogosławieństw Pan Jezus uroczyście wołał, że błogosławieni pokój czyniący. Natomiast podczas ostatniej wieczerzy ponawiał swoją obietnicę, że pokój zostawiam wam, pokój mój daje wam. Zatem co znaczą Jego słowa? Że nie przyniósł On pokoju, tylko rozłam? Po prostu. Jest również pokój niedobry. Pokój, którego ceną jest paktowanie ze złem. Otóż pokój osiągany kosztem słabszego albo za cenę kłamstwa i oszustwa nie jest pokojem prawdziwym i nie może podobać się Bogu. Jeżeli pragniemy być ludźmi pokoju, na taki fałszywy pokój zgodzić się nam nie wolno. Właśnie Pan Jezus dał nam podczas swojej męki najwyższy wzór niezgody na pokój fałszywy. Przecież nie zostałby ukrzyżowany, gdyby na pytanie Annasza, czy jest synem Bożym, albo na pytanie Piłata, czy jest królem żydowskim, dawał jakieś odpowiedzi wymijające. On jednak dawał świadectwo prawdzie nawet na krzyżu. Bo przecież na to się narodził i na to przyszedł na świat, żeby dać świadectwo prawdzie. Według tego wzoru również my starajmy się postępować. Chrystus Pan chce nas obdarzać pokojem prawdziwym. Pokojem, którego świat dać nie może. Otóż pokoju prawdziwego nie da się pogodzić z pokojem fałszywym spokojem opartym na czyjejś krzywdzie i nieliczącym się z Bożymi przykazaniami. Lepiej wejść w niezgodę z rodzonym ojcem lub matką, z własnym dzieckiem lub z kimkolwiek ze swoich bliskich, niż szukać porozumienia wbrew Bożym przykazaniom. Jeżeli własny Twój ojciec lub matka usiłują rozbić Twoje małżeństwo i nie chcą pamiętać o tym, że przecież ze swoją żoną czy mężem jesteście złączeni sakramentem i przysięgaliście sobie w obliczu Boga i aniołów. Przypomnij sobie wtedy słowo Chrystusa Pana z dzisiejszej Ewangelii, że nieraz trzeba, ażeby Syn stanął przeciwko Ojcu, a synowa przeciwteściowej. Ale też z drugiej strony, jeżeli twój syn porzucił swoją żonę i wiąże się z inną kobietą, ty nie udawaj, że nie dzieje się nic złego. Niedobra to zgoda, którą osiągamy za cenę deptania Bożych przykazań też, jeżeli rodzony ojciec namawia ciebie do bardzo korzystnych, ale niegodziwych decyzji ekonomicznych, nie słuchaj go i nie bój się zaryzykować tego, że on się na ciebie rozgniewa. Nie lękaj się też odmówić złożenia w sądzie fałszywego świadectwa, nawet jeżeli cię o to prosi ktoś bardzo ci bliski, nawet twój syn czy twoja córka. Jeżeli twoja córka lub siostra zaczyna myśleć o aborcji, ty podaj jej rękę i zrób wszystko, żeby dodać jej otuchy. A jeśli to ty jesteś kuszona do aborcji, może nawet przez rodzoną matkę, ty wiedz swoje i przypomnij sobie, że przykazanie nie zabijaj znaczy również nie zabijaj własnego dziecka. Właśnie w odniesieniu do takich sytuacji, Pan Jezus mówi nam dzisiaj, nie przyniosłem wam pokoju, ale rozłam. Wielkie to szczęście, jeżeli wszyscy członkowie rodziny chcą żyć zgodnie z Bożymi przykazaniami. Żeby tak było w twojej rodzinie, trzeba spełnić dwa warunki. Trzeba zabiegać o to, żeby w twojej rodzinie płonął ten duchowy ogień, ogień Bożej miłości, o którym mówił Pan Jezus na początku dzisiejszej Ewangelii. A jeśli wymaga od nas, jeżeli miłość wymaga od nas ofiary i poświęcenia, nie wybierajmy drogi na skróty i nie wierzmy w taką miłość, która za wszelką cenę chce uciec od krzyża. Zatem przesłanie dzisiejszej Ewangelii jest stosunkowo proste. W życiu wręcz często się zdarza, że mamy do wyboru pokój w jakiejś niezgodzie z Bożymi przykazaniami, ale z jakichś powodów dla nas wygodny, czy przede wszystkim pokój z Bogiem, również wtedy, kiedy to bardzo trudne. Pan Jezus chciałby, żebyśmy zawsze wybierali po Bożemu nawet jeśli się to wiąże z podjęciem jakiegoś większego lub mniejszego krzyża. Na koniec może przypomnę, z jaką prostotą święty Jan Paweł II przekonywał nas, żebyśmy nie bali się takiego krzyża, którego dźwiganie służy dobru małżeństwa i rodziny. W żadnych okolicznościach Święty papież mówił to w Nowym Sączu. W żadnych okolicznościach wartość małżeństwa tego nierozerwalnego związku miłości dwojga osób nie może być podawana w wątpliwości. Jakiekolwiek rodziłyby się trudności, nie można rezygnować z obrony tej pierwotnej miłości, która zjednoczyła dwoje ludzi, i której Bóg nieustannie błogosławi. Małżeństwo jest drogą świętości nawet wtedy, gdy staje się drogą krzyżową. To są słowa Jana Pawła II z Nowego Sącza. Jest to wielka prawda. Małżeństwo... I wypełnianie obowiązków rodzinnych i w ogóle spełnianie każdego pięknego powołania niekiedy przybiera postać drogi krzyżowej. Ale przecież dźwiganie krzyża razem z Panem Jezusem zawsze napełnia człowieka pokojem. Takim pokojem, którego świat dać nie może. Obdarzaj nas, Panie Jezu. Amen.